Karp wydał żałośnie skrzele. Słuchajcie mnie, przyjaciele. Mam sposób zupełnie prosty. Zacznijmy budować mosty. No ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na niby, żaby na aby-aby, a rak byle jak. Rak tedy rzecze. Rodancy... Musimy się wziąć do pracy. Mam pomysł zupełnie nowy. Zacznijmy kuć podkowy. No, ale cóż, kiedy ryby kuły tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak? Odezwie się więc ropucha stra. U nas posłucha Coś róbmy, coś zaróbmy Trochę żywności kupmy Jest sposób, ja wam mówię Zacznijmy szyć obuwie No, ale cóż Kiedy ryby szyły tylko na niby Żaby na aby, aby A rak byle jak Lin wreszcie tak powiada Czeka nas tu zagłada Opuściliśmy staw Przeciw prawu Musimy wrócić do stawu I poszły Lecz na ich szkodę Ludzie spuścili wodę Ryby w płacz Reszta też Lecz czy łzami zapełni się staw Zważcie sami Zwłaszcza, że przecież ryby łakały tylko na niby. Żaby na aby-aby. A rak? Byle jak...